Produkt. Podcast. Nazwa. Święty Spokój. Adres. podcast.świętyspokój.blogspot.com E-mail. podcast.świętyspokój.małpa.gmail.com No witajcie po jakże krótkiej jak na mnie przerwie. Na początek jak zwykle kawałek muzyczki, a dzisiaj zaprezentuję Wam jakiś coś w rodzaju hip-hopu czy rapu. Ale nie po angielsku, nie po polsku, tylko w jakimś języku latynoskim. Chyba to będzie hiszpański, ale yy, nie wiem. No, w każdym razie zespół nazywa się Alex. Yy, al album nazywa się The Real Gangsta Shit. Nie będę tego tłumaczył. A sam utwór Def Defiendo, Arucas. Defiendo Arucas. Zapraszam. Yeah. Es una cosita fresca, que llego a dos a mis oídos desde Tablero, las palomas. Uy, uh, no me gusta nada este rollo hacia Aruka, hacia los míos. Yo, y ojalá me, me entienda, entiendo. descargo toda la mira para que me comprenda. Dices que Ruka es una mierda, entonces tu madre me come la verga. Desde Ruka hasta Tablero, lo hago sencillo como un superhero. Lo consigue defendiendo a Nero y al cubano en estos putos versos bien alto empecemos por tu físico eres tan flaco tan raquítico te lo digo en un segundito pibito chico relájate, echate un tapaquito con ese collar si tuviera barba te parecería a Jesucristo y es que eres tan tonto y tan feo oh. Quiero es que mira si es que antes de insultar mejor compraste unos dientes me siento ofendido por tus parientes en verdad tío en verdad tú no comes la polla En verdad, tu hermana al cubano se la folla. Y toca la viola mientras, mientras llora. llora. Al oír mis cosas, fremón y te sientes mal escuchar la estructura de mi hoja. Metele la polla a tu madre por la boca, fue una locura. Como gritaba, ah, ja, como la tiene de dura. Y el de azul parece tonto. Poco más se sube las paredes como mono. Poco a poco yo te rompo. Aprenda a hablar, a cabeza a otro El tonto y el más tonto. Solo sé que los dos me los como. Ya sabes. Si te dicen la verdad, uno va con buena fe, recibe solo maldad. Yeah. Tú, primo. Tú, el otro primo. ¿Qué estás diciendo, colega? Que ya no me entero de la movida. Que, tío, que pareciendo el loco pegándole al aire. En fin, tío. Vamos a ver, en verdad, ¿qué estás haciendo pegándole al aire, tío? Que te muerte. Te muerte, te grita, te, te hace daño. No tak, to możemy właściwie ogłosić, że oto siódmy odcinek podcastu Święty Spokój właśnie się objawia. Na początek chciałbym wprowadzić pewną taką może regułę. No chyba mam nadzieję, że regułę. Nie, inaczej. To będzie reguła. Regułą tego podcastu będzie to, że na początku będą... Niech ktoś nazywa dział korespondencja od słuchaczy. I tutaj by się przydał jakiś dżingiel, którego mi się no, oczywiście nie chce zrobić, ale mogę wydać jakiś głos z paszczą nie, w stylu na przykład orespondencją. Ładne? Taki dżingiel. Taki nowoczesny, radiowy. Taki. No dobrze. I o dziwo, o dziwo dzisiaj mam co przeczytać. Nie będzie minuty ciszy. Będzie komentarz, który został skomentowany mój piąty odcinek pod tytułem małe Mania a właściwie nie tyle ten odcinek tylko cały podcast ale pod tym odcinkiem to się pojawiło Pan Anonimowy napisał podcast został dodany na http katalogpodcastów.pl ale to nie wszystko dodał też coś od siebie. Od siebie dodam, że masz potencjał i powinieneś nagrywać dalej. I właśnie to czynię. Dziękuję, panie anonimowy. Dodajesz mi skrzydeł. Dziękuję bardzo. No i strasznie to optymistyczne, że mam potencjał. Cieszę się, że nie jestem jeszcze najlepszy, bo mam, mogę się rozwijać. Mam potencjał. Tak, to mamy pierwszą stałą regułę za sobą stałą rubrykę za sobą, natomiast chciałbym dzisiaj yy, Wam opowiedzieć o czymś, co mnie zainspirowało, a w ogóle właśnie, miałem się wytłumaczyć. W poprzednim odcinku mówiłem, że to, że odcinek szósty miał być o czymś innym, a tak naprawdę to, co teraz nagrywam, to jest ten odcinek, który miał być jako szósty, tylko że niestety go niechcący skasowałem ale ponieważ podcast to słowo i słowo należy szanować więc postanowiłem uznałem, że skoro już raz to, raz to nagrałem to nagram jeszcze raz dzisiaj powiem będę mówił na temat światowego dnia czegoś czegokolwiek co mnie do tego zainspirowało otóż na wikipedii codziennie sobie sprawdzam takie kalendarium e, z danego dnia. I e, no właśnie, co, codziennie jest światowy dzień czegoś, nie niemalże codziennie. No. W każdym razie nawet jak nie ma codziennie dnia światowego, to jest jakiś dzień e, w innych krajach, ciekawe święta. Bardzo, to jest, bardzo mnie to zaciekawiło i w związku z tym postanowiłem Wam właśnie dzisiaj o tym powiedzieć, Odcinek, który nagrywałem wtedy, ten, który skasowałem, był o kwietniu. Ale ponieważ chciałbym nagrać tak coś takiego świeżego, nie chciałbym kierować się tam, tym, co zapamiętałem z tamtego nagrywania, więc dzisiaj nagram na żywo odcinek o maju. Chociaż trochę żałuję, bo w kwietniu też było kilka fajnych światowych dni, na przykład walki z bezrobociem, dzień trzeźwości, był też dzień walki z bezdomnymi, albo jakoś, coś chyba pomyliłem. No, w każdym razie dzień bezdomnego. No, ale trudno. Jedziemy z majem. I tak, lista, lista. Pierwszy maja. Celtowie mają beltanę, co jest... Akurat wiem, co mniej więcej, co to znaczy, bo czytałem taką książkę Mgły Avalonu. I tam było to święto opisywane, ale to nie jest nic ciekawego, to stare, ludowe święto. Międzynarodowy mamy święto pracy, tak, w Polsce jest to święto państwowe, na pewno każdy z nas wie, charakteryzuje się tym, że mamy dzień wolny i to jest najważniejsza jego funkcja. Ale we Francji na przykład mamy fajne święto, bo jest święto konwalii. No i to wszystko z ciekawych świąt 1 maja przechodzimy na 2 maja. Jak wiadomo, 2 maja w Polsce jest świętem flagi. No, pożyteczne święta, a charakteryzuje się tym, że ludzie biorą tego dnia urlop, żeby mieć przedłużony weekend. Natomiast, czy mamy jakiś światowy dzień tego dnia? O, w Polsce jest jeszcze dzień Polonii i Polaków za granicą. Kto by pomyślał? I to nie to, że to taki dzień po prostu, tylko to jest wynika z dziennika Usta z 2002 roku. Także dzień usankcjonowany. No, przechodzimy do 3 maja, bo jestem zawiedziony, nie ma nic, nie ma światowego dnia żadnego 2 maja i przechodzimy do 3 maja w Polsce święto konstytucji i w Japonii święto konstytucji. Proszę bardzo, kto by pomyślał? No i w, na Litwie też święto narodowe 3 maja. To musi być związane również chyba to z tym naszym, Prawda? ale mamy Światowy, Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii. Proszę bardzo, Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii. Tego dnia wszyscy astmatycy i alergicy mają swoje święto, mogą wyjść śmiało na ulicę, zademonstrować, że są astmatykami, alergikami. Mamy również Światowy Dzień Wolności Prasy. Tak, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku. Także, Prasa wtedy u nas raczej świętuje rzeczywiście, bo 3 maja jest wolny. Na świecie nie wiem, jak to się odbywa. Przechodzimy do 4 maja i 4 maja mamy Dzień Młodzieży w Chinach. Tak, Dzień Młodzieży w Chinach. W Japonii jest Dzień Zieleni. Kto by pomyślał? Ciekawe, czy chodzi o, o zieleń jako kolor, czy o zieleń jako roślinę. Ale mamy też Międzynarodowy Dzień Strażaka. Tak, mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka, bardzo zapewne yy, pożyteczne święto i w Polsce, uwaga, oh, przepraszam bardzo, w Polsce o dziwo też mamy Dzień Strażaka. Tak. Jest to święto państwowe od 2002 roku, choć nie jest to Dzień Wolny, choć, yy, jak wiemy, yy, wiele osób będzie miało ten Dzień Wolny, ponieważ ludzie robią takie przedłużenia weekendu i Dzień Strażaka również obchodzą, nawet nie wiedząc o tym, ale to nie wszystko, ponieważ mamy również w Polsce Dzień Hutnika, Kominiarza, Garncarza i Piekarza. No, bardzo pożyteczny, cieszę się, ogromnie gratuluję wszystkim piekarzom, hutnikom, kominiarzom, już nie mogę się doczekać, już widzę te parady Garncarzy świętujących 4 maja, przejdźmy do 5 maja. 5 maja mamy z ciekawych dni. No oczywiście są w różnych krajach różne święta, takie państwowe, w stylu jakieś wyzwolenia, niepodległości, ale to nie jest interesujące. Interesuje nas. Proszę, w Palau święta ludzi w podeszłym wieku. Tak, mamy taki dzień w Palau. Myślę, że tego dnia warto, żeby Wszyscy ludzie w podeszłym wieku, albo ci, którzy czują się w podeszłym wieku, polecieli, pojechali, popłynęli do kraju, który nazywa się Palau, bo tam czekają ich y, liczne a, a atrakcje, a w, a w Europie mamy Dzień Europy oraz Europejski Dzień Walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Tak, tego dnia nie można dyskryminować osób niepełnosprawnych, bo właśnie tego dnia walczymy z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Choć patrząc na ulice naszych miast, na te wszystkie schody krawężniki, to raczej mam wrażenie, że walczymy z osobami niepełnosprawnymi. Jedźmy dalej, mamy 6 maja. Przepraszam, zaczerwym trochę powietrza i yy, trochę się napiję. Tak, 6 maja mamy... Narodowy Dzień Młodzieży na Fidżi, a w Watykanie Święto Gwardii Szwajcarskiej, czyli tej Armii Watykańskiej. Armii oczywiście ironicznie mówię. Yy, I wszystko, wszystko. Nie ma Światowego Dnia. Nie ma. Ani Międzynarodowego. No cóż. Trzeba tu zagospodarować. Propozycje proszę nadsyłać na adres. podcast Święty Spokój. Małpa Przechodzimy do 7 maja. 7 maja mamy w Rosji Dzień Radia. I to jest koniec. Koniec. Nawet inne kraje. Oczywiście mówię to z, na podstawie źródła, na podstawie Wikipedii. Więc jeśli Wikipedia się myli, to ja również się mylę. Ale nie ma inny kraj, żaden nie ma tego dnia żadnego innego święta. Tylko w Rosji mamy Dzień Radia. 8 maja. 8 maja. Dzień Rodziców w Korei Południowej, natomiast mamy międzynarodowy, międzynarodowe święta i tutaj mamy tak. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Mamy czas upamiętniający... Nie, tego nie będę czytał, bo to nie jest śmieszne. Niektóre święta są pożyteczne i jak najbardziej wskazane należy czcić pamięć o bohaterach, o, o wydarzeniach historycznych. Natomiast Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Tak, to jest ważny dzień. Szkoda, że w tym roku w niedzielę, bo można by było to jakoś uczcić, a w niedzielę chyba biblioteki pozamykane. No cóż, nie poszczęściło się bibliotekarzom w tym roku, ale może jakaś parada bibliotekarzy. Bibliotekarze wszystkich krajów, łączmy się. Łączcie się, przepraszam, nie jestem bibliotekarzem, tak się spoufaliłem troszeczkę. 9 maja. 9 maja. 9 maja. O, proszę. Pamiętacie, co, się, co kiedyś było 9 maja? 9 maja było święto wyzwolenia. Dobrze mówię? Dzień zwycięstwa, tak. Dzień zwycięstwa. Wtedy to właśnie sowiecka armia wyzwoliła, podpisała porozumienie, kapitulację z Niemcami, bo cały zachodni świat obchodził ten dzień 8 maja, tak, bo 8 maja to się wydarzyło, natomiast wschodnia część Europy, wyzwolona w cudzysłowie przez Związek Sowiecki obchodziła ten dzień 9 maja. I żeby tak nie zostało pusto, żeby coś było, to uwaga, mamy w Polsce tego dnia Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. Tak, nie wiadomo z, y, zwycięstwa z kim i wolności od czego, ale jest taki dzień. Natomiast międzynarodowe dni, Dzień Unii Europejskiej. Mamy Dzień Unii Europejskiej 9 maja. Przechodzimy do 10 maja, 10 maja, w Ameryce Południowej w Gwatemali, Meksyku i Salwadorze Dzień Matki, no i, no i koniec, nie ma nic ciekawego, 10 maja, może to jest, trzeba po tych wszystkich wcześniejszych świętach trochę odpocząć, no przejdźmy, mamy 11 maja, 11 maja, no nie, Posłucha straszna. Nic nie ma 11 maja. Dobrze, 12 maja. Na szczęście, no bo już myślałem, że po prostu jak tak dłużej pójdzie, no nie będzie w ogóle żadnej okazji, ale jest, jest. 12 maja, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek oraz Światowy Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych i Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. No impra się szykuje taka, no wyobraźcie sobie, jak teraz się po prostu polączą pielęgniarki z chronicznie zmęczonymi i mającymi zaburzenia immunologiczne i jeszcze do tego ptaki wędrowne, do tego wszystkiego no to po prostu no to fajerwerki ja, ja sobie tego nie warę, chyba sobie wezmę dzień wolny na, na ten dzień i na następny, bo będę musiał odespać po prostu tą imprezę bo no trudno mi sobie wybrać co może się wydarzyć w tak ogromne święto. I jeszcze trzech a właściwie czterech grup społecznych, no, jeśli ptaki zaliczymy do jakiejś grupy społecznej. No i 13 maja na szczęście nam odpuszczą, bo po takim święcie to należy się trochę odpoczynku. 14 maja. 14 maja mamy w Polsce Dzień Farmaceuty. Sobota, apteki czynne, można wszystkim farmaceutom składać życzenia. W Samoa jest Dzień Matek Samoa, ale... ale jednak skupmy się na tym, na naszym tutaj podwórku. W Polsce pamiętajcie, 14 maja Dzień Farmaceuty. 15 maja. 15 maja. Mamy, mamy Międzynarodowy Dzień Rodzin proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, więc nie w kidmuchał. Nie to, że ktoś tam sobie nie wiem, jeden, czy z drugim się napije tego dnia piwa, czy coś takiego. Jest to Zgromadzenie Ogólne ONZ proklamowało Międzynarodowy Dzień Rodzin. A w Polsce mamy Dzień Polskiej Niezapominajki. Tak. Nie myślcie sobie, Polacy nie gęsi, nie będą świętować rodzin. Mamy Dzień nie Niezapominajki. Polskiej Niezapominajki. Polskiej. 16 maja. W tym roku to będzie poniedziałek. I mamy Święto Straży Granicznej. Tak. Oczywiście nie jest to międzynarodowy ani światowy dzień, ale Polacy postanowili uczcić e, Straż Graniczną właśnie 16 maja. E, nie wiem, czy to będzie się wiązało z podwojeniem posterunków na granicy, czy może z ich e, z osłabieniem. Trudno powiedzieć. Zobaczymy, co nam Straż Graniczna w swoje święto szykuje. 17 maja. 17 maja mamy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii. Tak, właśnie, 17 maja. Wszyscy homofobo, homofobi, homofobowie, no w każdym razie przedstawiciele homofobów tego dnia, niech lepiej nie wychodzą z domu, ponieważ yy, może to się dla nich źle skończyć. Wszyscy będziemy przeciwko homofobom tego dnia. Yy, no, ale mamy też nie tylko, żeby to było tak, że tylko święto, jakieś anty, święto przeciw, mamy też dzień pro taki, za, więc mamy dzień społeczeństwa informatycznego, światowy dzień yy, społeczeństwa yy, informacyjnego, proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, pod patronatem UNESCO, tak, także nawet ważniejsze od tamtego poprzednio, które już zapomniałem, ale było które było bardzo ważne, to, co zapomniałem, bo to jeszcze UNESCO patronuje temu. I mamy też Światowy Dzień Telekomunikacji. Również ustanowiono przez ONZ, a właściwie przez agendę ONZ, która się nazywa ITU. Tak, także też e, z ostra imprezka się szykuje 17 maja, ponieważ e, myślę, że społeczeństwo informacyjne razem z pracownikami telekomunikacji powinno tego dnia wystąpić zdecydowanie przeciw wszelkiej homofo homofobii. Przejdźmy do 18 maja. 18 maja mamy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Tak, tego dnia yy, muzea mają swoje święto. Nie wiem, czy wtedy trzeba wchodzić w tych kapciach po muzeum, jakoś bardziej muzeum szanować. Bo właśnie 18 maja, Dzień Muzeum. 19 maja. 19 maja, Międzynarodowy. Międzynarodowe mamy święto. Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Tak, to jest naprawdę ważne święto dla wirusowego zapalenia wątroby. Tego dnia e, wirusowe zapalenie wątroby bardzo e, świętuje. Wtedy nie podaje się nikomu szczepionek, zapewne, ponieważ właściwie, no. Chyba czcimy to wirusowe zapalenie wątroby tego dnia. Międzynarodowe. No, natomiast w Polsce do tego dołączamy jeszcze dzień dobrych uczynków. Tak. No cóż. Yy... Myślę, że tego dnia warto by zrobić jakiś jeden yy, dobry uczynek więcej niż zwykle. To akurat... To akurat... Chyba jest pożyteczne. Przejdźmy do 20 maja. 20 maja. Nie ma żadnego śmiesznego święta. Nie ma. W Kamerunie święto narodowe, w Timorze Wschodnim święto niepodległości, ale to nie są śmieszne święta. Każdy kraj może sobie świętować, powinien chyba świętować takie ważne wydarzenia. 21 maja. Światowy Dzień Kosmosu i Światowy Dzień Różności Kulturowej. Tak, to, jest, to są ważne święta, Światowy Dzień Kosmosu i, i Światowy Dzień Różności Kulturowej. Jakby je tak połączyć, to można by powiedzieć, że to jest Światowy Dzień Obcego, no bo przecież różność kulturowa w kosmosie. Świetnie, bardzo się cieszę, że, że takie święta zostały ustanowione, bo no, one wypełniają pustkę, która by niewątpliwie dopadała nas wszystkich 21 maja. 22 maja mamy Międzynarodowy Dzień Różności Biologicznej. To jakby kontynuacja tego poprzedniego dnia różności kulturowej bardzo pożyteczne święto, bo to jeszcze bardziej skłania nas do tolerancji wobec obcych, tak, wobec obcych. Nie boję się tego słowa użyć, bo wcześniej Dzień Kosmosu i Kultura, dzisiaj kolejnego dnia różnorodność, różnorodność biologiczna. I można chyba odmówić tego, widziałem parę filmów, że zdecydowanie przybysze z kosmosu no bardzo się różnili biologicznie od nas. Że będą różnili, jeśli ich kiedyś spotkamy. Więc bardzo, bardzo dobrze. Dobrze, że jest Dzień Różnorodności Biologicznej. Przejdźmy do 23 maja. Co nas czeka 23 maja? Światowy Dzień Żółwia. To jest międzynarodowe święto. Światowy Dzień Żółwia. Brawo. Brawo. Żółwie yy, zapewne długo walczyły o, o, o swoje prawa i o to, żeby taki dzień ustanowić i mają, mają, jednak można, jak się chce, to można doprowadzić do tego, żeby, żeby wprowadzić takie święta w Światowy Dzień Żółwia. 24 maja o, obrodziło, obrodziło, ale w, w różnych w egzotycznych krajach, natomiast mamy w Europie Europejski Dzień Parków Narodowych, tak. Właśnie w tego dnia, 24 maja mamy Europejski Dzień Parków Narodowych. No już skończyły mi się pomysły na komentowanie tego jakże potrzebnego po kolejnego święta. No, ale cieszmy się. Dobrze, że jest taki dzień. On na pewno wtedy powstaje. Dużo parków narodowych. Czyż nie? 25 maja Proszę. Fani Douglasa Adamsa mają Dzień Ręcznika. Nie wiem, kto to był Douglas Adams. Brytyjski pisarz. Science fiction. No, ale ciekawy. Dzień Ręcznika jak najbardziej popieram. Nie jestem fanem Douglasa Adamsa, bo jak słychać było, nie wiedziałem, kto to jest, więc niestety ominie mnie ten Dzień Do Świętowania, ale również międzynarodowy moment, chwila, Spoko, hej! Spokój. Mamy na szczęście również, co świętować, yy, jako nie fani Douglasa Adamsa, mamy Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Wtedy właśnie wszystkie zaginione dzieci yy, mogą się cieszyć, że są zaginione, ponieważ mają wtedy swój dzień. Mamy również Światowy Dzień Mleka to może się wiązać jakoś z tym zaginionym dzieckiem, ponieważ, jak wiemy, dzieci lubią mleko. No, nieprawdaż. Tak, nieprawdaż? Tak, tak, tak. No i mamy tydzień tego dnia właśnie, 25 maja. Tak głupio się w tym roku zaczyna, bo w środę, czyli rozumiem, że będzie trwał do 31 maja, do wtorku. Tydzień Solidarności z ludami zamieszkującymi niesamorządne terytoria. Uuuu ostro, będziemy się solidaryzować przez cały tydzień z ludami zamieszkującymi niesamorządne terytoria czy to czy to, nie wiem jakoś, na przykład jeśli ja bym się poczuł że jestem zamieszkiwany przez terytorium którym rządzi ktoś kogo nie popieram to czyli nie sam rządzę to znaczy, że to mój dzień? czy mogę wysnuć taki wniosek? no cóż, dobrze Jedźmy dalej, 26 maja, e... Dzień Matki, tak, i koniec, koniec, nie ma nic ciekawego, przechodzimy szybko do 27 maja, bo tutaj nic nie było. Tak, w Polsce, Dzień Samorządu Terytorialnego. Dzień Samorządu Terytorialnego, chociaż tutaj to jest, jest potem pamiątka, ponieważ ten dzień upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 90 roku więc powiedzmy, że przepraszam nie będę się z tego śmiał no jest, może rzeczywiście warto uczcić i wpisać taki dzień do kalendarza bo samorząd to chyba istotna rzecz w demokracji Przejdźmy w takim razie dalej, 28 maja, Filipiny mają Dzień Flagi, powinny sobie zrobić 2 maja, tak jak my. W Rosji mamy Dzień Służby Granicznej, także warto sprawdzić, jak się nasza służba zachowywała w swoje święto, bo oni mają później, może da się wyciągnąć jakieś wnioski, nie wiem, wyemigrować do Rosji, czy uciec z Rosji, co kto to lubi. Nie jedźmy dalej. No nie, i koniec, koniec, koniec. koniec. Muszę, <śmiech> przepraszam, coś mi zalega w gardle. Już mam nadzieję, że to przepchnąłem. 29 maja. Dzień demokracji w Nigerii. Czy Nigeria jest, to jest demokratyczne państwo? Kto tam rządzi teraz? da się to z wikipedii wyczytać. Demografia, święta państwowe... Dzień... No nie wiem, nie wiem. Nie, nie będę teraz tego... Nie będę teraz tego wyszukiwał. No mają Dzień Demokracji, jak najbardziej. Popieram Demokrację. No może nie wiem, jak, czy jak najbardziej. Mam tam czasami pewne wątpliwości ale mamy też Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Tak, to są ci panowie, tacy, co jeżdżą białymi czołgami w niebieskich Hamach i przyglądają się, jak y, wymordowują, y, jak na przykład, nie wiem, w Jugosławii y, czy w Rwandzie wymordowują się na To właśnie oni mają wtedy swój dzień nie wiem, jak mogą można bardziej świętować ten dzień, niż jak zwykle siedząc z czołgu i nic nie robią. Oczywiście nie mam jak, e, nic przeciwko żołnierzom, którzy tam jadą i są pod rozkazami. Choć z drugiej strony po co jechać na taką misję, jak wiadomo, że nic się nie będzie robić. A można tylko dostać niechcący... A szkoda, gadać. W każdym razie Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ jest właśnie w e, 29 maja. No, zostało nam jeszcze tylko dwa dni. 30 maja, 30 maja mamy. Nic nie mamy. Nie, mamy, przepraszam. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to jest tylko w Polsce. To jest Polskie Święto Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Nie wiem, niech y, może, może ktoś zna rodzinę zastępczą, może jakąś kogoś, kto coś, kogoś adoptował, jakieś dziecko, może w może tego dnia rzeczywiście, nie wiem, w jakiś sposób taka rodzina świętuje, albo ktoś świętuje y, w jakiś sposób doceniając taką rodzinę, na przykład zapewniając y, jej uczestnikom, nie wiem, jakieś... Może pieniądze na edukację dla dzieci? No, w każdym bądź razie nie, chociaż nie. Właściwie to, ty, ty, to jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, więc to tak naprawdę powinni zostać uczczeni rodzice. No, zobaczymy. 30 maja, to jest ciekawe, nie wygląda przez okno, może co się dzieje, czy jakieś plakaty, czy jakieś. Czy jakieś transparenty, demonstracje. No i dobiegliśmy tym sposobem do końca miesiąca. 31 maja mamy międzynarodowy Dzień bez papierosa, tak. To akurat yy, nie jest martwe święto, bo nieraz widziałem różne plakaty, różne akcje, różne takie happeningi z tym związane, więc jakby to na to nie patrzeć, kto by tego nie... To, to akurat ustanowiło WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, jakby na to nie patrzeć, nie jest, no coś robią, coś robią tego dnia. Nie jest to święto tylko ogłoszone, proklamowane i, i, i zapomniane. W Polsce mamy też Dzień Bociana Białego. I wtedy powiem szczerze, że nie wiem, chyba bociany wtedy nie palą. Ale nic więcej na temat Święta Bociana Białego niestety nie mogę powiedzieć. Tak, no i to jest właściwie wszystko w tym temacie. Omówiłem Wam święta różne w maju. No i zostawiam tak. Was z tym tematem, bo to jest... Powiem na koniec swoją opinię na to. To jest po prostu jakiś jakaś kpina, jakaś żenada wyobraźcie sobie, jak to musi wyglądać. Na przykład jakiś, jakieś państwo postanawia, że dobrze by było, żeby zrobić na przykład Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Prawda? Zbierają się tam ministrowie, jacyś ważni ludzie i mówią, słuchajcie, mamy tam w tym ONZ ambasadora, niech on przedstawi taką propozycję. No musimy o to walczyć, bo dzień wirusowego zapalenia wątroby to jest nasz priorytet, musimy się tym zająć, musi taki dzień być. No i potem jest, to akurat ten dzień nie jest ustanowiony przez ONZ, ale, ale przez ONZ też są takie głupie dni ustanawiane. No zbiera się to zgromadzenie ogólne, debatuje, nie wiem, le no. Rozmawiają o tym, po czym głosują, kto jest za światowym, dniem czegoś, a kto nie. No. Przecież to jest jakieś nienormalne. Nie? To jest po prostu absurd. Absurd sięgnął y, tak wysokich szczebli. No. Także moje zdanie na ten temat jest takie, że to jest po prostu głupie. Szkoda czasu, szkoda y, pieniędzy, bo przecież nie mówię na świętowanie, bo tak jeśli, jeśli takie święto jest... Y, bo być może nawet takie święto tego, y, tego zapalenia wątroby jest ważne, tylko żeby coś się działo w tym momencie w trakcie tego święta. Żeby ktoś chociaż zrobił jakiś katanie, że dzisiaj jest taki dzień, że, że to jest coś ważnego. No bo po prostu no... no szkoda gadać. no. Także taka, taka jest moja opinia na ten temat. No i teraz jeszcze powiem Wam na koniec, albo właściwie nie powiem, bo już straciłem wątek miałem przez to skasowanie tego podcastu. Chyba tam wtedy jeszcze mówiłem o tym, co ostatnio obejrzałem, czy tam usłyszałem, ale chyba z Zuzią już o tym powiedzieliśmy w podcaście numer 6. A, jeszcze jedno wam. Powiem. powiem wam taką ciekawostkę w ogóle. Dlaczego, skąd się wzięło, że tak szybko nagrywam. Otóż mam wolną chatę. Wszyscy wyjechali wszyscy nasi podopieczni. Mało tego, wyjechała żona. Jestem sam z domu. Zaraz się chyba rozpoczyna jakaś liga mistrzów. No może nie tak zaraz. Jutro jeszcze do tego mam urlop. No po prostu no i już nie mogę, już w ogóle nie wiem za co się złapać, już tak czy Playstation, czy komputer, czy telewizor no nie wiem, no podcast nagrywam będzie się działo w każdym razie jestem <śmiech> jestem zadowolony chociaż nie mówię, że jak cała rodzina jest w domu, to jest źle po prostu czasami taka odskocznia czasami taki czas wolny bez nikogo jest po prostu fajny no i ja właśnie taki czas będę miał y, Dzisiaj do końca dnia, bo nagrywam ten podcast y, O godzinie 19.30 y, No i jutro cały dzień będę miał taki podcast Chociaż jutro coś będę musiał zrobić, bo W taki bałagan i ser, że, że będzie chyba jutro stracę przyjemność z tego dnia, jeśli, jeśli czegoś nie zrobię No i to tyle. Żegnam się z Wami, na koniec jeszcze puszczę Wam y, piosenkę Murder Machine zespołu Banał przez Pół. I to był, to jest y, live, czyli nagranie na żywo z polskiego Radia PIK. Z polskiego Radia PIK z, 2000, z 2009 roku. No słychać, że to jest to nagranie na żywo ale muzyka jest fajna. Ja lubię czasami posłuchać takiej muzyki żywej nawet wtedy, kiedy są niedociągnięcia, kiedy słychać, że to zakłócenia, szumy, że to nie jest muzyka ze studia. Ja to, ja lubię, lubię, wiem wtedy, że ten muzyk, ci muzycy zespoły, czy... dobra, zaplątałem się. W każdym razie wiem, że oni to zrobili sami, że to są właśnie ich umiejętności. Także zapraszam. Jeszcze raz powiem. Banał w piosence Murder Machine. Cześć. Zapomniałem. Przepraszam, jeszcze się na chwilę włączę. Zapomniałem powiedzieć. Nie chciałbym pominąć tego, bo jednak ktoś się napracował, a ja wykorzystuję jego pracę. W podkładzie słyszycie to, co zwykle, to co mi się akurat podoba. Może w następnym odcinku to zmienię, ale w tym szczegółie się Yes. W podkładzie słyszycie zespół Kraken Ubato i tytuł utworu "Mungus Dab. Teraz to już naprawdę część. Boku mecznikość mnie sypię do trybów i piach Niewiele sama warna chce na siebie ciebie zciągnąć na dno Bez myśl na niej uparta, jakie imię, które oznacza zło Maron Machine, przeszyta z możliwością do cna Maron Machine, twój gór to dla niej zwyczajna gra Odwiedza się, czy może ci to w jak psu cię, żeś mógł i mi tak palce u stóp. Nie podejmuję próby rozczuśnienia, co jest dobre, co nie Choć nie ty do skupy swojego wciąż okarbia tym złem by spłoną jeszcze w jednej Ciebie zbrodzi jak dróg Ty na Twojej prywatności do nas Wójtą kutę poznałej dróg Mare machine, przeszytasz możliwość domocna Mare machine, swój totalny zwyczajna gra Podnieca się, że może ci dokonać jak